Ewangelia Mateusza, rozdział szósty. Strzeżcie się, abyście jałmużny waszej nie czynili przed ludźmi dlatego, abyście byli widziani od nich. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebiesie. Przetoż, gdy czynisz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jako obudnicy czynią w buźnicach,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 A gdy się modlisz, nie bądź jako obudnicy, albowiem się oni radzi w bożnicach i na rogach ulic stojąc modlą. Aby byli widziani od ludzi, za zaprawdę powiadam wam, iż odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, ci do komory swojej, a zawarłszy drzwi swoje, módl się ojcu twemu, który jest w skrytości a Ojciec Twój, który widzi w skrytości, oddać jawnie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jako poganie, albowiem oni mnie mają, że dla swojej wielomówności wysłuchani będą. Nie bądźcie wtedy im podobni, gdyż wie Ojciec Wasz, czego potrzebujecie, pierwej, niżbyście byście Wy go prosili.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 I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom upadki ich, odpuści i Wam Ojciec Wasz niebieski. Ale jeśli nie odpuścicie ludziom upadków ich, i Ojciec Wasz nie odpuści Wam upadków Waszych. A gdy pościcie, nie bądźcież smętnej twarzy jako obudnicy. Szpecą bowiem twarzy swoje, aby byli widziani od ludzi, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namasz głowę swoją i umyj twarz twoją, abyś nie był widziany od ludzi, że pościsz ale od Ojca Twojego, który jest w skrytości, a Ojciec Twój, który widzi w skrytości, oddać jawnie. Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza psuje, i gdzie złodzieje podkopywują i kradną, ale sobie skarbcie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza psuje, i gdzie złodzieje nie podkopywują ani kradną. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam jest i serce wasze. Oko twoje jest ci świecą ciała twego. Jeśli by wtedy oko twoje było szczere, wszystko ciało twoje jasne będzie. Jeśliby zaś oko twoje złe było, wszystko ciało twoje ciemne będzie. Jeśli wtedy światłość, która jest w tobie ciemnością jest,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 Albo co byście pili, ani o ciało wasze, czym byście się odziewali, a zaż żywot nie jest zacniejszy niż pokarm i ciało niż podzienie? Spojrzyjcie na ptaki niebieskie, iż nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a wżdy ojciec wasz niebieski je. I zali wy nie jesteście daleko zacniejsi na dnie. I któż z was, troskliwie myśląc, może przydać do wzrostu swego łokieć jeden? A od, odzienie przedrze się troszczycie. Przypatrzcie się lidiom polnym, jako rosną. Nie pracują ani przędą, a ja wam powiadam, że ani Salomon we wszystkiej sławie swojej nie był tak przyodziany jako jedna z tych. Jeśli tedy trawę polną, która dziś jest, a jutro była w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, a zaż niedaleko więcej was, o małowierni. Nie troście się tedy mówiąc, cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, boć tego wszystkiego poganie szukają, Wiedź bowiem Ojciec Wasz Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie Wam przydano. Przetoż nie troszcie się o jutrzejszy dzień. Albowiem jutrzejszy dzień troskać się będzie o swoje potrzeby. Dosyć ci ma dzień na swoim utrapieniu.